Cześć, tutaj mówi Darkiem i witam Was w kolejnym, dwunastym odcinku podcastu filmowego. Nie było mnie dosyć długo, a to z uwagi na... No cóż, nie pomyślałem, że matury mogą aż tak absorbować czas. I właśnie przez nie nie miałem czasu ani na robienie podcastów, ani na oglądanie nowych filmów. Dlatego w dzisiejszym odcinku zajmę się tylko jednym, jedną produkcją, a dokładnie jestem Bogiem. Zapraszam. Jestem Bogiem miało wszelkie predyspozycje, żeby być filmem lekkim, łatwym i przyjemnym. Po pierwsze ciekawie się zaczynał, tak jak powinien się zaczynać film lekki, łatwiej i przyjemny, czyli od retrospekcji i cały film jest praktycznie retrospekcją. Dalej ma dobrego aktora głównego, bo Bradley Cooper jest rewelatny jednym z najlepszych aktorów do filmów mm, wieczorno-piątkowych, że się tak wyrażę. I świetnie wychodzi mu granie za Wadiaki. I ponadto jeszcze fabuła jest tak skonstruowana i tak pomyślana, zbudowana na takich zasadach, że no nic nie stało na przeszkodzie, żeby ten film naprawdę był dobrą, ciekawą rozrywką. Niestety zawiodły prawie wszystkie wspomniane przeze mnie elementy, oprócz głównego aktora, który... No, jest najmocniejszą stroną tego filmu, nie licząc polskiego tytułu, który jest najjaśniejszym punktem, gdyż jestem bogiem, jak dla mnie jest o wiele lepszym tytułem niż Limitless, czyli w wolnym tłumaczeniu brak limitów. Dobra, ale o czym jest film? Film opowiada o pewnym nieudacznym, nieudaczniku, pisarzu, któremu się po prostu nie wiedzie w życiu. Właśnie nie ma nic do stracenia i przyjmie od swojego kolegi ofertę, żeby tam zażyć sobie pewną pigułkę, gdy ją zażywa, okazuje się, że zaczyna wykorzystywać 100% swojego mózgu. Yy, uczy się w kilka sekund nowych języków, poznaje wszystko, yy, ma nieograniczoną ma może nie, nieograniczoną, ma świetną pamięć, a jego inteligencja po prostu aż paruje mu z mózgu i zaczyna dzięki temu zarabiać, inwestuje na giełdzie, dzięki swojem, swojej nieprzeciętnej inteligencji, która wyszła dzięki zażywaniu tego narkotyku, yy, dorabia się dużej fortuny. Oczywiście tam przy okazji mamy pewne intrygi, komplikacje itd., itd., no ale okazuje się, że narkotyk jest dosyć silnie uzależniający, bo gdy się go odstawi, to lekko powiedziawszy, za niedługo można yy, kopnąć w kalendarz o ile dobrze pójdzie, bo jeżeli nie no to wtedy człowiek staje się powoli taką roślinką i kiedy oglądałem ten film to przez 3 czwarte myślałem, że to będzie o gościu, który walczy ze swoim nałogiem i w końcu go na samym końcu rzuci, albo przynajmniej no nie wiem jakoś sobie z nim inaczej poradzi ale, ale jakoś pozytywnie się to zakończy, no i rzeczywiście mamy pozytywne zakończenie, nie można powiedzieć że nie, jednakże ten film bardziej polecałbym narkomanom, którzy chcą uciszyć swoje sumienie. Jak oglądniecie, to będziecie wiedzieli dlaczego. No właśnie, to jest właśnie pierwsze, co mi się w tym filmie nie podoba. Kolejne to fabuła, która przez, znaczy to fabuła z drugiej strony jakby, tak? Która przez 3 czwarte filmu jest naprawdę fajna. Chcemy poznawać to, co się dzieje na ekranie, aż do pewnego momentu aż do momentu, kiedy dochodzimy, kiedy retrospekcje się kończą, tak? czyli dochodzimy do y, momentu, od którego film się zaczął, bo wtedy film, fabuła filmu, dostaje takiego kopa y, głupoty, takiego ataku głupoty, czego najlepszym dowodem jest motyw y, picia krwi, w której jest już narkotyk, nieważne, że on powinien być niesamowicie rozrzedzony i nie działać a do tego no, samo picie krwi yy, ff, i sam pomysł żeby na przykład yy, otwierać drzwi antyłamaniowe tylko dzięki temu, że będzie można wyciąć zamek przy klamce, też to kolejna głupotka no dobrze, no, ale przyjmijmy, że to też przeżyjemy może jednak ten film ma coś dobrego, no i rzeczywiście ma Bradley Coopera i Roberta De Niro Pierwszy z nich, świetnie jak zwykle gra takiego Luzaka, Zawadiakę, świetnie mu to wychodzi i jest to jeden z najjaśniejszych punktów tego filmu. A druga rzecz, De Niro, który, powiedzmy, że on w dzisiejszych czasach yy, zamiast robić z siebie aktora, robi z siebie Markę. Mamy De Niro na plakacie i od razu możemy za, yy, yy, oszacować, że film zarobi ciut więcej. I rzeczywiście tutaj Robert się specjalnie nie wysila, gra oczywiście dobrze, poprawnie, no ale nic specjalnego, do tego jest to druga, rola drugoplanowa, no ale niech mu będzie. Film do tego jest ciekawie zrobiony ze strony wizualnej. Bardzo fajne jest przedstawienie mm, widoku z oczu bohatera, kiedy zażyje boską tabletkę, że się tak wyrażę. Ponadto widać, że reżyser radzi sobie z tą konwencją filmu, czyli... Yy, Czyli nie ma trudności z y, ukazywaniem retrospekcji oraz z y, momentami, kiedy ma pokazać, że bohaterowi urwał się film. Teoretycznie jest pokazane mniej więcej co robił, ale bez najważniejszych wątków, przez co rzeczywiście widz też może odkryć co się tam działo, kiedy bohater, można powiedzieć, mm, ześwirował, że się tak wyrażę. Dobra i teraz czy warto obejrzeć ten film? Jak dla mnie, no niestety trochę się go nachwaliłem, ale niestety nie warto, gdyż siłą takich filmów jest po pierwsze główny bohater, który akurat tutaj jest całkiem fajny oraz fabuła, no niestety, fabuła nawet jeśli ona może mieć trochę dziur fabularnych, trochę głupotek, rzeczywiście tutaj ma, ale niestety końcówka jak dla mnie skreśla ten film i przez nią nie warto sobie na niego tracić czasu, no Chyba, że już rzeczywiście nie mielibyście nic, ale to żywcem nic do oglądania. A tak, nie warto, zaszczędzicie 105 minut. Dobra, to był 12 odcinek podcastu filmowego, mówi Dark Ziom. cześć.